Jeszcze małe przygotowania, Już jest jeden, jest drugi Jak widzicie jeszcze wygłowiec, będziemy sobie polapać, zapraszają w Jeszcze jedna bardzo ważna informacja, eee, i szult z Mediu Zapraszam dzisiaj wszystkich, wszystkie dzieci, które na hasło Meister Truck 2014 otrzymają 25% złyżki. Dziękujemy Pani Izra. Meister Truck? No i tak, tak Dziękujemy za tą frekwencję, przepraszam. Bezpłatne bezpłatny, dwu który opublikował całą stronicową reklamę, plakat naszej imprezy Meister Park 2014. będzie w stanie bo jeszcze taka rodzinka fajna, Co? zobacz, to w stylu <śpięk> maszyny już gotowe. Ja jeszcze bardzo ważny. Te potwory Dobra. ruszą. Panowie, jesteście gotowi? Moja rączka do góry wchodzi. Jeżeli spadnie, ruszamy. Uwaga! Myślmy, konie, chodźmy, konie! A do! No to nie Nie Jest, jest, jest, jest, Ale to, Nie to już tak, żeby nie musiał. Nie Nie Trzeciej parę kładowców. I tam tam kolejna klasa ciągników, klasa rysek. Panowie kładowcy, proszę tak nie kurzyć, bo następne kompanie mam dopiero za tydzień. Zapraszamy, panowie.